Jerzy Ochmański, Historia Litwy. W sierpniu 1385 roku uroczyste poselstwo polskie zjawiło się w Krewie, gdzie przyjął je sam Jagiełło w otoczeniu książąt i bojarów litewskich, i za ich zgodą 14 sierpnia 1385 roku wystawił dokument określający warunki Unii. Na mocy aktu krewskiego. Polacy powołali Jagiełłę na tron Polski i oddawali mu królową Jadwigę na małżonkę. W zamian Jagiełło przyrzekł ochrzcić się z całym ludem litewskim, uwolnić polskich jeńców, odzyskać utracone przez Polskę i Litwę ziemie, wreszcie wcielić, słynne aplikare, Litwę do Polski. To początek dziejów polsko-litewskich. Czy ten nowy projekt dopełnionych sztem księcia litewskiego Jagieły i jego ślubem z dwunastoletnią wówczas Jadwigą, królem Polski, w lutym 1386 roku, to tylko wielki front antykrzyżacki? Historia żywa Unia Polskiej Litwy uważana jest za jedną z najtrwalszych federacji w dziejach Europy. Przetrwała do 1795 roku. Mimo, że od początku była bliska zerwania i przeżywała poważne zawirowania, jaką rolę odegrał tu Witold, zbuntowany stryjeczny brat Jagieły?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 Mimo, że książę opolski Władysław, zwany opolczykiem, opanował Zamek Wawelski z nadzieją, że to Wilhelm Habsburg zostanie mężem króla Polski Jadwigi, to jednak zwyciężyli panowie krakowscy, a wśród nich kasztelan Dobiesławku Rozwęcki. Przeforsowali jednak Jagiełę. i właśnie dlaczego to panowie krakowscy, panowie małopolscy wymyślili sojusz z bardzo odległą i niechrześcijańską Litwą? Dlaczego panowie krakowscy? Mianowicie że w latach panowania Kazimierza Wielkiego, a tym bardziej w okresie, kiedy królem Polski był Ludwik Andegaweński, dojrzał naród polityczny, dojrzała jego reprezentacja polityczna tutaj w Polsce, przede wszystkim w stolicy, w Krakowie. Reprezentacja, która gotowa była brać odpowiedzialnie na swoje barki ciężar kierowania sprawami państwowymi w taki sposób, żeby nie tylko im prywatnie z tego wynikała jakaś korzyść, ale żeby to dobro wspólne królestwo polskie i wtedy wprowadzone pojęcie korony królestwa polskiego, a więc wspólnoty terytorialnej ziem, która nie jest własnością żadnego pojedynczego człowieka, nawet króla Polski. Dlaczego wybrali Litwę? Nie była brew pozorom tak egzotycznym partnerem czy rywalem. Przypomnijmy, że był to częściej rywal wcześniej. 53 najazdy, skrupulatny badacz stosunków litewsko-polskich, polsko-litewskich tego czasu, Grzegorz Błaszczyk, wyliczył. Docierały te najazdy aż pod Kraków czasem, od końca wieku XIII do roku 1300. 76, kiedy ostatni taki wielki najazd spadł na ziemię polskie, docierając aż do Tarnowa. Były już też tradycje przymierza, przerwania tych konfliktów, tradycje, które nawiązał nie kto inny jak wielki Władysław Łokietek, żeniąc swojego syna Kazimierza z córką litewskiego wielkiego księcia, twórcy potęgi Litwy, Giedymina. I aż do śmierci Anny w 1339 roku ten sojusz bardzo dobrze funkcjonował. Po 1339 roku on się rozluźnia, ponieważ w stosunki polsko-litewskie wkrada się konflikt o podział dziedzictwa ruskiego, w którym zabrakło naturalnych panów i w którym najbliższym spadkobiercą był z jednej strony Kazimierz Wielki, który wkracza w 1340 na tę Ruś Czerwoną, Halicką, ale także to jest Ruś, która obejmuje Wołyń i potencjalnie rozszerza się na Podole. Jednocześnie do tych ziem zgłaszają pretensje książęta litewscy, także spowinowaceni z wymarłą dynastią Lurykowiczów na tym terenie. I tak zawiązuje się konflikt polsko-litewski o Wołyń przede wszystkim oraz o Podole. Będzie on obarczał bardzo te stosunki polsko-litewskie także po zawarciu Unii, aż właściwie do wieku XVI. Ale Choć ten konflikt trwa przez resztę życia Kazimierza Wielkiego, kolejne wojny są toczone, zwycięsko rozstrzygnięte przez Kazimierza Wielkiego, to jednak istniała jedna zasadnicza wspólnota politycznego interesu Litwinów i Polaków. To był oczywiście wspólny wróg, zakon krzyżacki. Jura! Mamy przywileje ojciec, świętego. No, nie Nie A mają przywileje. Pięć na psu, Będzie więc to największa bitwa na naszych czasów. W 1410 roku w słynnej bitwie pod Grunwaldem z krzyżakami walczyły już połączone siły polskie i litewskie. To było kilka godzin, które wstrząsnęły Europą. Zanim do tego decydującego starcia doszło, jak Polska i Litwa zmagały się z działaniami Zakonu Krzyżackiego? Tak zakon zabrał Królestwu Polskiemu bezcenną dzielnicę Pomorze Gdańskie podstępem i to bardzo bolało elity polityczne narodu polskiego, mimo zawartego w 1343 roku pokoju z zakonem. A z drugiej strony zakon oczywiście dążył do zniszczenia Litwy podboju jej mieczem, bo Litwa była wciąż krajem, tak jak pani przypomniała, pogańskim, ostatnim krajem pogańskim w Europie. Z drugiej strony Litwa graniczyła z rosnącą stopniowo w siłę Moskwą. To nie była jeszcze Wielka Moskwa, ale był to rywal energiczny. Czy to Litwa Pogańska, czy to Moskwa prawosławna zjednoczy w ogromnej większości prawosławne przecież ziemie ruskie, które Wielkie Księstwo Litewskie w znacznej części podbiło czy pozyskało w ciągu wieku XIV. A więc Litwa staje na rozdrożu walka na śmierć i życie z zakonem krzyżackim, z drugiej strony front, nazwijmy to tak wschodni, moskiewski. Czy w tej sytuacji nie warto byłoby zwrócić się mimo wszystko ku Polsce, przezwyciężyć te spory terytorialne o mały w gruncie rzeczy z płachetek ziemi, o Wołyń i wybrać wspólnotę, która mogłaby rozwiązać największy, życiowy problem dla Litwy, czyli wojnę z zakonem krzyżackim. To samo przychodzi do głowy panom polskim w drugiej stronie tego właśnie kontraktu zawartego w krewie. Przypomnijmy jednakże, że był to kontrakt, umowa przedmałżeńska, to nie była jeszcze Unia Państwowa. Troszkę mylnie nazywamy umowę w krewie Unią. Unia formalnie zostanie zawarta jako akt prawny później, w 1401 roku, odnowiona w 1413, w 1432 w kolejnych formułach powtarzana. Krewo, które daje temu wszystkiemu początek i stąd godne jest bardzo zapamiętania, ten akt z 14 sierpnia 1385 roku był w istocie umową określającą warunki wstępne, na podstawie których Jagiełło będzie mógł zaślubić króla Polski, młodziutką Jadwigę i w ten sposób dostąpić zaszczytu koronacji. Te warunki mamy spisane na niewielkim, bezcennym dokumencie, który wciąż jest przechowywany w archiwum kapituły metropolitalnej w Krakowie na Wawelu pod sygnaturą 188. Ten bardzo powiedziałbym tak skrótowo, pośpiesznie napisany tekst. Warunki były bardzo poważne, dotyczyły spraw wielkich. Po pierwsze i najważniejsze chodziło o chrzest. Jagiełło miał przyjąć chrzest w obrządku rzymskim, łacińskim i w takim też obrządku ochrzcić pogańską Litwę. Niemało zdążyło przyjąć chrzest w obrządku prawosławnym. Drugi punkt to rzecz, która budzi kontrowersje, zwłaszcza po stronie litewskiej, a i po stronie polskiej budzi, powiedziałbym, niezdrowe apetyty. A mianowicie pojawia się nam słówko aplikare w tym łacińskim tekście, a więc, że Litwa zostanie przyłączona do Królestwa Polskiego. Czy miał to oznaczać, że zniknie państwo litewskie w tej Unii, że będzie tylko Wielka Polska. Oczywiście tego rodzaju sugestie nie biorą pod uwagę realiów siły. Istnienie wspólnoty honoru nie tylko po polskiej stronie, ale po litewskiej. Litwini też chcieli zachować tożsamość i niepodległość. I to jest wielkie, fenomenalne zagadnienie, które wprowadza zagadnienie Unii. Ten temat, który do dzisiaj jest żywy, bo dzisiaj też zastanawiamy się nad tym, jak ma wyglądać nasza niepodległość w Unii. Unii, aby zaspokajała nasze potrzeby i naszą także potrzebę niematerialną, godności, musi być Unią zawieraną na zasadzie wolni z wolnymi, równi z równymi, równi w prawach, nawet jeśli nie siłą. Rozwiązanie tego zagadnienia, które udało się tak niezwykle, mimo wszelkich przeciwności, o których będziemy mówili w stosunkach polsko-litewskich, że ta Unia przetrwa lat 410, Oznacza, że ta Unia się udała, że ta Unia była dobrą, najlepszą w istocie w historii Europy Unią, bo trwała najdłużej. Unia Europejska wiele mogłaby się uczyć od sposobu rozwiązywania konfliktów, które wynikają w Unii między jej stronami, między jej owych delikatnych sporach o godność, o wolność, o niepodległość wewnątrz Unii, a także sporach dotyczących kwestii jak najbardziej materialnych, w tym przypadku terytorialnych. Dlatego właśnie sądzę, że warto zajmować się zagadnieniem Unii Polsko-Litewskiej, kiedy mówimy, przypominamy sobie o kwestii niepodległości. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale krok Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeżmy nieboże, Boże. Rza, jest niezmierzone dobro, którego Nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się bola Twoja stanie, ale spał mnie od nienawiści. O podpisaniu aktu Unii Polski i Litwy i znaczeniu tego dokumentu dla obu narodów mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa Dużą rolę w tej historii odegrał konkurent Jagieły, jego strieczny brat Witold, który jeszcze przed chrztem Jagieły przyjął chrzest z rąk krzyżaków w 1383 roku, bo walcząc o władzę ze swoim bratem sprzymierzył się z krzyżakami i wcale nie byłoby tak prosto to wszystko opanować, bo Jagieło miał wiele z tym problemów, choć ostatecznie Witold stał się gwarantem równości Litwy w tej federacji, w tej Unii. Tak bardzo słusznie przypomina pani kluczową rolę Witolda i Jagiełły, jednocześnie obu tych władców w wypracowaniu dojściu do takiej formuły stosunków polsko-litewskich, a raczej stosunków między Witoldem a Jagiełą, w której godność, wolność, niepodległość w pewnym sensie obu stron połączy się we względnie harmonijnej współpracy w Unii właśnie. Przypomnijmy, że Jagiełło i Witold Stryjeczni bracia byli synami dwóch braci współrządzących Litwą przez poprzednie dekady, to znaczy Olgierda, zwierzchniego księcia Litwy, i Kiejstuta. Olgierd zajmował się przede wszystkim wielką polityką wschodnią, a Kiejstut bronił frontu przeciwkrzyżackiego na Litwie. Jednym z bardzo licznego potomstwa Olgierda był Jagiełło. Natomiast Witold był synem Keistuta, także mającym rodzeństwo, ale tak jak Olgierd wyróżniał wśród swoich wielu, bardzo wielu synów Jagiełłę, tak Kiejstut wyróżniał wśród swoich synów Witolda. Oni byli obaj szykowani do roli następców i przyjaźnili się, byli przygotowywani do tego, by powtórzyć ten fenomen niezwykle zgodnej współpracy dwóch braci, czyli Kiejstuta i Olgierda w następnym pokoleniu. Kiedy zmarł Olgierd w 1377 roku i młodziutki Jagiełło, książę, przejmuje zwierzchność nad całym swoim rodzeństwem, a nawet nad swoim stryjem Kiejstutem. Kiejstut. Współpracuje z Jagiełłą lojalnie, ale do pewnego czasu. W 1381 roku decyduje się na krok nagły, więzi Jagiełłę, podejrzewając go o to, że Jagiełło nie sprosta zadaniu wielkoksiążęcemu, że może spiskować z wrogami Kiejstuta. Jagiełło ucieka z tego więzienia i rok później w 1382 roku więzi podstępem Kiejstuta z kolei i dochodzi do czynu, którego kulis nie znamy, ale który na pewno okładzie się pewnym cieniem na postaci Jagieł. To zabił Kiejstuta w krewie zresztą został uwięziony. Tak, właśnie ta tajemnica śmierci Kiejstuta, uwięzienia, upokorzenia. Nie wiemy, ale wiemy, że Kiejstut zmarł w Jagiełłowej niewoli. I że Witold, który uciekł z tego uwięzienia, zbuntował się rzecz jasna przeciwko swojemu niedawnemu przyjacielowi. W takiej sytuacji trudno się Witoldowi dziwić. I uciekł do wrogów Litwy, do zakonu. To pierwsze przymierze Witolda z zakonem krzyżackim. Oczywiście taktyczne. Witold chciał uzyskać pomoc krzyżaków nie po to, żeby sprzedać Litwę krzyżakom, ale po to, żeby odzyskać władzę nad całą Litwą, by przejąć to dziedzictwo kieistutowe odebrać je Jagielne. Ale kiedy zakon stawiał zbyt brutalne warunki Witoldowi, a Jagiełło umiał wyciągnąć po cichu rękę do Witolda, doszło do zgody zawartej w 1384 roku, a więc tuż przed Unią Polsko-Litewską Witold wraca do Jagiełły, i uzyskuje obietnicę współrządów na terenie Litwy wraz z Jagiełłą. I dzięki temu Unia zawierana w 1385 roku mogła odbywać się Unia Polsko-Litewska w warunkach, kiedy zgoda Jagiełły z Witoldem była faktem, kiedy istniała nadzieja na przedłużenie tej zgody na następne lata i Witold wśród innych krewnych braci, przede wszystkim Jagiełły, przyjeżdża do Krakowa na tę wspaniałą uroczystość chrztu. Dla Witolda był to już zresztą trzeci chrzest, bo przyjmował go w obrządku łacińskim wcześniej z rąk krzyżaków, a jeszcze wcześniej w obrządku prawosławnym. Po raz trzeci przyjmuje chrzest, tym razem znowu w obrządku łacińskim, a bracia Jagiełły i sam Jagiełło przyjmują po raz pierwszy ten chrzest w obrządku łacińskim w katedrze Wawelskiej. To był luty roku 1386. Panie profesorze, czy Jagieło jednak nie dowierzał Witoldowi, bo w umowie miał otrzymać namiestnictwo Litwy jednak dopiero stało się to siedem lat później, w 1392 roku, a w tak zwanym międzyczasie na tym książęcym tronie w Wilnie zasiadł brat Jagieły, Skrygiełło. Rzeczywiście ulubieńcem Jagieły, faworytem wśród jego braci był jego najmłodszy brat, Fidrygiełło, ale liczyć się musiał jeszcze z kilkoma innymi braćmi, w tym właśnie ze wspomnianym z Kirgiełą, bardzo ambitnym, bardzo energicznym i to właśnie ze Kirgiełłą musiał Witold rywalizować w walce o to, kto będzie pierwszą osobą na Litwie wtedy, kiedy Jagiełło będzie rezydował już w Krakowie. Ta rywalizacja zatruła istotnie pierwsze lata po zawarciu Unii. Przypomnijmy, że prowadzenie Jagiełły na tron stało się możliwe nie tylko wskutek umowy przedślubnej z krewa, ale przede wszystkim wskutek wyboru przez tych w każdym razie przedstawicieli polskiej szlachty, którzy zdecydowali się przyjechać na coś, co można by nazwać sejmem elekcyjnym. 2 lutego 1386 roku w Lublinie. To był prawdziwy początek Unii Polsko-Litewskiej. Swobodny wybór Jagiełły przez polskich obywateli. Na tym polega niepodległość. Wybieramy sobie władców. Otóż Unia Polsko-Litewska potwierdziła, że istotą tej Unii jest właśnie niepodległość. Na razie tę niepodległość potwierdzili Polacy. Ze strony litewskiej jedynym człowiekiem niepodległym był sam Jagiełło. W imieniu bojarów litewskich i w imieniu bojarów ruskich na Litwie, czyli tych prawosławnych, występowali książęta, którzy podporządkowani byli Jagielle, a więc właśnie Witold, i później będzie to Świdrygieło. Oni stopniowo w tej rywalizacji o to, kto ma reprezentować Litwę w stosunkach z Polską, wprowadzą, co po stronie polskiej miało miejsce już w roku 1486, to znaczy czynnik, Obywatelski, dadzą Litwie niepodległość. Niepodległość, która oznacza prawo głosu obywateli litewskich. To znów niezwykle ciekawy proces, który rozwija się przez cały okres, bardzo długi okres panowania Jagieły, no bo przecież przez 51 lat Jagieło panuje na Litwie. Konflikty właśnie, o których pani redaktor wspomniała, o które pani pyta, kiedy Witold po raz kolejny zbuntuje się przeciwko Jagielle, znów ucieknie do Krzyżaków w 1390 roku i po dwóch latach powróci jednakże ponownie do Jagieły dzięki niezwykle roztropnej, umiejętnej polityce właśnie tego króla Polski i wielkiego księcia Litwy, czyli Jagieły. Polityce zdolnej do kompromisów. Znów fenomenalna lekcja dla tych, którzy są zainteresowani Unią w XXI wieku. Trzeba umieć budować kompromis i szukać kompromisu. Jagiełło tę sztukę opanował do perfekcji i uczył jej stopniowo także bardziej porywczego, bardziej energicznego i dlatego często bardziej imponującego niektórym. Witolda. Jagielle pomagała sytuacja międzynarodowa, bo na Litwę wyprawiali się zarówno władcy smoleńscy, jak i Tatarzy i tutaj Witold stanął bezradny, musiał wrócić do Jagieły, mimo, że nie było mu to na rękę. Nie, jednak niczego Witold nie musiał. Oczywiście krzyżacy stawiali Witolda pod ścianą narzucając mu niezwykle upokarzające warunki wsparcia w walce z Jagiełą, Oznaczałoby spełnienie tych warunków no faktyczne uczynienie z resztek Litwy namiestnictwa krzyżackiego, w którym Witold byłby takim półpankiem nominowanym przez krzyżaków i przez nich możliwym do odwołania także. To był istotny powód niezgody Witolda na takie warunki i jego przejścia na stronę Jagieły, ale oczywiście to przejście nie byłoby możliwe, gdyby wysłannik, tajny wysłannik Jagieły, książę mazowiecki Henryk, nie przekazał Witoldowi, rezydującemu wtedy u Krzyżaków, że Jagiełło jest gotów do zgody, drugi raz wybaczyć Witoldowi zdradę i rzeczywiście do takiego układu w 1392 roku dochodzi, ta umowa, która zostaje wtedy zawarta w Ostrowie czyni z Witolda namiestnika Jagiełły na Litwie. To zasadniczo poprawia stosunki między stryjecznymi braćmi, choć kwestii polsko-litewskiej nie rozwiązuje do końca. W roli głównego rzecznika interesów polskich w tym związku występuje wtedy Jadwiga. Wciąż przecież król polski i ona właśnie dopomina się od Witolda, listami do niego wysyłanymi, by ten przestrzegał zasad Unii i podporządkowania Litwy Polsce. Witold wykorzystuje jeden z tych listów, odczytując go przed radą panów litewskich, by zapytać ich, czy chcą podlegać Polakom, tak jak tego domaga się Jadwiga. Wzmocnić swoje stanowisko w relacjach z Jagiełłą. Ale tego rodzaju gry polityczne prowadzone między Witoldem a Jagiełą, czy Litwą a Polską, na szczęście już do zerwania Unii nie prowadzą. Po tych burzliwych wydarzeniach to brzmi jak happy end, ale wystarczyłoby, że Witold wygrałby bitwę nad Worsklą, gdzie starł się z Tatarami i Rusinami i Unia przestałaby istnieć. Czy ten scenariusz nie był prawdopodobny? przełomowa chwila, która uratowała Unię Polsko-Litewską przed takim niepomyślnym obrotem, nadeszła 16 sierpnia 1399 roku. Wtedy Witold przegrał swoją grę o najwyższą stawkę, a mianowicie oparty już o no, mniej więcej ułożone stosunki z Polską, jednocześnie zabiegający o poprawę stosunków z krzyżakami, Witold chciał podbić cały Wschód Europejski. Chciał usunąć nareszcie stamtąd wpływy tatarskie i stanął na czele ogromnego wojska z posiłkami krzyżackimi, polskimi, ale przede wszystkim z nieprzebranym wojskiem złożonym z wielu książąt ruskich. No i rzecz jasna ze swoich Litwinów. Ruszył na Dworskle, gdzie starł się z siłami tatarsko-ruskimi, z kolei inni Rusini, w tym Moskwa na czele tych ruskich sojuszników Tatarów, stanęła po drugiej stronie. Witold poniósł w tej bitwie klęskę. Gdyby wygrał, gdyby mógł zjednoczyć cały wschód, zająć wtedy Moskwę, bo takie byłyby skutki zwycięstwa Witolda w bitwie pod Worsklą. gdyby wygrał i był panem całego wschodu europejskiego, Unia z Polską przestałaby mu być potrzebna. Klęska Witolda sprawiła, że otwarła się droga do umocnienia, przekształcenia dotychczasowego Związku Polsko-Litewskiego w realną prawnie określoną unię. Zbiegła się ta katastrofa nadworską w dodatku z drugim nieszczęściem. Nieszczęściem tym razem, które dotknęło Polskę, bo w tym samym czasie, kiedy Witold przegrywał swoją wielką bitwę nadworską, w Krakowie umierała królowa Jadwiga i jej świeżo urodzona córeczka Elżbieta Bonifacja. Jagiełło stawał się, no można powiedzieć znów, jeśli nie przybłędą na tronie krakowskim, to w każdym razie ten związek jego z koroną polską, dla którego najważniejszym ogniwem był ślub z Jadwigą, został zerwany. No tak, bo królem była Jadwiga, królem Polski. Tak, oczywiście Polacy wybrali go na króla w lutym 1986 roku, ale bez Jadwigi pozycja Jagieły stawała się znów słabsza, a jednocześnie był bezpotomny jako władca Polski. I Witold, wracając, przegrany z Podworskli, mógł mieć nadzieję, że jeśli ułoży sobie stosunki z Jagiełłą, to kiedyś w przyszłości zobaczymy, kto z nas pożyje dłużej. Czy Witold, czy Jagiełło. Takie myśli mogły mu przychodzić do głowy. I jeśli będzie dobrym, pewnym partnerem nie tylko samego Jagiełły, ale i panów polskich w tej relacji litewsko-polskiej, to może on kiedyś zajmie tron w Krakowie. Plan zapasowy, rezerwowy w sytuacji, kiedy... Nie udał się ten plan wielki podboju całego wschodu w wojnie z Tatarami. I tak dochodzimy właśnie do momentu zawarcia pierwszej prawnie uformowanej Unii Polsko-Litewskiej, zwanej Wileńsko-Radomską, od miejsc, w których ta Unia została podpisana w styczniu 1401 roku w Wilnie, a następnie w marcu tego samego roku w Radomiu z udziałem Witolda. Jagiełły panów litewskich i polskich. Ale to nie było duże zwycięstwa, raczej żadne Witolda, bo został tylko wielkim księciem litewskim, taką nominację otrzymał, a Jagiełło jednak najwyższym księciem litewskim, między Magnus a Supremus. Tak, ta różnica jest wymieniona w Unii Wileńsko-Radomskiej. Ale przecież nie możemy patrzeć na Unię Wileńsko-Radomską tylko w perspektywie interesu konkretnej osoby Witolda. Z punktu widzenia historii Unii Polsko-Litewskiej ta Unia zawarta w Wilnie i Radomiu była niezwykle ważna, bo stabilizowała stosunki polsko-litewskie. Witold w istocie mógł spełniać w następnych latach funkcję wyłącznego Kierownika Spraw Państwowych Politycznych na Litwie. Jagiełło się raczej nie wtrącał i choć Witold będzie nosił ten tytuł uznany, zresztą w Polsce dużo później dopiero, księcia wielkiego Magnus Dux, a Jagiełło zachowa tytuł księcia zwierzchniego, Dux Supremus, to jednak ten Magnus Dux Lituanie, czyli Witold, był realnym panem sytuacji na ogromnych obszarach litewsko-ruskich, które należały do wielkiego księstwa. I to sprawi, że Witold usatysfakcjonowany będzie mógł realizować swoją politykę centralizacji, na Litwie efektywnego zarządzania tym ogromnym obszarem i wykorzystania go we współpracy z Polską w walce o rozwiązanie problemu Krzyżackiego. Przechodzimy do roku 1409 i do konfliktu polsko-krzyżackiego, który wielki książę Witold poparł angażując się w ten konflikt i gdyby nie on, czy dalej można byłoby mówić o sukcesie Jagieły w 1410 roku, pod Grunwaldem w powszechnie znanej największej, czy jednej z największych bitew w średniowieczu. Rzeczywiście od 1401 roku jakby przyspiesza ta historia w kierunku kulminacji na polach grunwaldzkich w lipcu 1410 roku. Przypomnijmy jednakże, że zanim doszło do tego wielkiego starcia i zanim jeszcze nawet zawarta została Unia Bileńsko-Radomska, zanim wyruszył Witold na wielką wojnę na wschodzie zakończoną klęską podworską, Witold zabezpieczył sobie tyły, że tak powiem frontu krzyżackiego pokojem, z 1398 roku pokojem salińskim, w którym właściwie podciął sens istnienia zakonu krzyżackiego. Z jednej strony oddawał krzyżakom bardzo wiele, oddawał im żmuć. Mogą tam nawracać krzyżem czy mieczem tamtejszą ludność, ale Litwa jest już uznana za chrześcijańską, a zatem zakon nie ma prawa do dalszych rejs, do dalszych ataków na państwo już zjednoczone z Polską. No niewątpliwie Witold nie rezygnuje, podobnie jak Jagiełło, z tego by Żmudź odzyskać. Witold próbuje umacniać się między 1401 a 1409 rokiem znów na wschodzie. Podbija między innymi Smoleńsk w roku 1404 przy udziale Polaków, po to by przygotować się do starcia z krzyżakami o Żmuć. Krzyżacy zdawali sobie sprawę, że to starcie przyjdzie nieuchronnie, bo przecież Litwa nie zrezygnuje na zawsze ze Żmudzi. Polska także nie zapomniała o Pomorzu. Wybór nowego wielkiego mistrza w 1407 roku, został nim brat zmarłego Konrada von Jungingena, Ulryk, przyspieszył w istocie bieg wydarzeń. W maju 1409 roku wybuchło powstanie na Żmudzi, Powstanie Rdzennej Ludności Przeciwko Panowaniu Krzyżackiemu, wsparte po cichu przez Witolda. I w momencie kiedy Polska stanęła twardo po stronie Litwy, po stronie zbuntowanej przeciwko zakonowi Żmudzi, także wtedy zakon decyduje się na wypowiedzenie wojny Polsce w sierpniu roku 1409. I to wielkie zwycięstwo, wspólne zwycięstwo, znakomicie zaplanowane. Zwycięstwo grunwaldzkie sprawi, że Litwini i Polacy będą widzieli w sobie po prostu bohaterów walki ze wspólnym wrogiem. W dodatku Polacy dodają do tej walki coś więcej niż tylko oręż. Dodają argument duchowy, intelektualny, propagandowy. Argument mianowicie o prawach pogan o prawach słabszych, można by tak powiedzieć, do własnej ziemi, którą chce im wydrzeć silniejszy, powołując się na rozmaite preteksty czy ideały, nawet tak szczytne ideały, jak nawracanie na wiarę prawdziwą. Ta właśnie idea dojrzewa wtedy, w 1409 -10 roku na Uniwersytecie Krakowskim. Zostaje ogłoszona przez Stanisława ze Skarbimierza, i powtórzona w dwóch memoriałach przygotowanych przez podkanclerzego Mikołaja Trąbę w memoriałach w Opatowie i Wolborzu. Krzyżacy zostali nazwani ostro w tym memoriale wolborskim wręcz synami diabła. Udało się dzięki Grunwaldowi w 1410 roku pokonać się Krzyżaków. Doszło do pierwszego pokoju toruńskiego rok później. Konsekwencją tego był także kolejny krok, czyli Unia w Chorodle w 1413 roku, która jeszcze bardziej zespoliła Polskę i Litwę. Do tego stopnia, że wiele lat później Władysław Jagiełło zgodził się nawet, by Witold ubiegał się o koronę Litwy. Oczywiście, zwycięstwo grunwaldzkie i ten pokój, który często jest oskarżany o niedoskonałość, o niewykorzystanie faktycznych efektów wielkiej wygranej w polu, pokój toruński pierwszy z 1 lutego 1411, razem stanowiły przesłankę do umocnienia Unii Polsko-Litewskiej, bo gdyby, wyobraźmy sobie znów na chwilę tylko historię alternatywną. Po triumfie grunwaldzkim Litwa odzyskuje Żmudź już na zawsze, Polska odzyskuje Pomorze, można powiedzieć, że obaj partnerzy Unii mogą rozejść się do domu w przekonaniu, że Unia spełniła swoje zadanie, możemy już swoje zabawki zabrać i odwrócić się do siebie plecami. Nie ma już powodu do dalszej współpracy, prawda? Litwa wtedy liczy około miliona kilometrów kwadratowych. Ale właśnie to, że pokój toruński pierwszy oddawał żmudź tylko dożywotnio Witoldowi i Jagielle, to, że zakon w ogóle został ugodzony potężnie, ale nie usunięty wciąż jeszcze jako państwo, jako groźba polityczno-militarna nad Litwą i nad Polską, to także skutkowało przedłużeniem potrzeby zgody polsko-litewskiej. Nadal był wspólny wróg i to właśnie było przesłanką nowego ułożenia stosunków polsko-litewskich, Wielkiej Unii w Chorodle. Przecież do blisko pięćdziesięciu rodów szlacheckich przyłączone zostają adoptowane rodziny litewskie. Uzyskują herby szlacheckie. Chorodle zostaje postawiony krok następny. Chodzi już nie tylko o współudział obywatelski w Unii, ale o zjednoczenie jakby dwóch narodów. To jest krok dalej idący zawsze bardzo trudny. Postawienie tej zasady, którą pięknie oddaje Wstęp do aktu horodelskiego, wstęp mówiący o tym, że bez miłości, bez zjednoczenia przez no, taką bezpośrednią wspólnotę ludzi między sobą, żadna Unia nie przetrwa, miłość nie następuje na zasadzie dekretu, na zasadzie prawnego aktu, nawet tak pięknie opisanego słowami jak w Unii Horodelskiej. I wiemy, że kłótnie polsko-litewskie będą trwały aż do końca Unii, aż do 1795 roku. Ale to dążenie do spotkania się na płaszczyźnie głębszej niż tylko litera prawa czy wspólne interesy wyznacza pewien wektor działania tej Unii, zbliżenia między ludźmi. Oczywiście potem kolejne wojny z krzyżakami doprowadzą do tego, że w 1422 roku Żmudź już na stałe wróci do Litwy i to będzie krytyczny moment w Unii Polsko-Litewskiej. Litwini już nie muszą oglądać się na Polaków. No, mamy Żmudź, Polacy niech sobie dalej sami walczą o Pomorze. Prawda? Tego rodzaju myśl przychodzi do przedstawicieli elit litewskich i powoduje, że rzeczywiście Litwini w dalszych walkach Polski z krzyżakami nie biorą udziału. A Witold zaczyna myśleć o koronie królewskiej dla siebie. Najpierw szukał takiej korony dla siebie w Czechach, a potem szuka prowokowany do tego przez arcywroga Polski, arcywroga Jagieły, przede wszystkim cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Gdyby nie akcja biskupa Oleśnickiego i jednak Witold włożył koronę na głowę, to nie byłoby dalej Unii Polsko-Litewskiej? Takie niebezpieczeństwo niewątpliwie było. Akcja polegała na tym po prostu, że zatrzymano poselstwo z koroną. Poselstwo cesarskie Luksemburczyka. Tak, potencjalne niebezpieczeństwo dla Unii zostało zażegnane. Witold Korony nie przyjął, umarł wkrótce chory na raka. Ten najambitniejszy i najwybitniejszy niewątpliwie z książąt litewskich. I to w rękach Jagieły pozostała kwestia, jak rozstrzygnie się sprawa następstwa po Witoldzie. Panie Pokazało profesorze, się, że... no właśnie, wbrew stanowisku panów małopolskich, Jagiełło nie wcielił. Litwy do Polski. Czy kierował się właśnie interesami rodowymi, czy interesami politycznymi, bo w ten sposób jakby utrzymał, a może nie takie przekonanie, które podobno do dziś funkcjonuje na Litwie, że na Witoldzie zaczyna się i kończy wielkość Litwy. Myślę, że Jagiełło w tym ważnym momencie w 1430 roku, kiedy zmarł Witold, wykazał tu akurat większą dojrzałość, większą dalekowzroczność od Zbigniewa Oleśnickiego. Bowiem Oleśnicki patrzył kategoriami polskiego interesu. Skoro Unia Chorodelska mówi o tym, że Litwa to jest po prostu część Polski, to wcielamy ją, kiedy umiera ambitny wielki książę litewski Witold. Ale przecież wiadomo było, że dla elit politycznych Litwy tego rodzaju decyzja oznacza przekreślenie ich niepodległości i godności. Gdybyśmy usłyszeli Powiedzmy z ust kanclerz Niemiec, że Polska ma być wcielona do Niemiec, bo jest w Unii Europejskiej, a największą siłą w Unii są Niemcy, więc Polska ma być wcielona do Niemiec. No chyba byśmy zareagowali podobnie jak Litwieni w roku 1430. Zareagowali oporem. Oporem, który się podzielił i na tym polegał upadek znaczenia Litwy, że już nie było jednego autorytetu tej skali, co Witold ale fakt, że nie próbował na siłę wcielić Jagiełło po śmierci Witolda Litwy do Polski sprawił, że Unia była nadal, nawet w warunkach wojny domowej na Litwie, możliwa. Historia żywa za tydzień w sobotę dzień szczególny w historii Polski, 11 listopada przyjmowany jako Dzień Narodzin Niepodległej w 1918 roku. Jak wyobrażano sobie Polskę na ówczesnej mapie świata, jakie miały być jej granice, jaki rząd? To pytania, na które odpowie nasz gość, profesor Andrzej Nowak. Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Wszystkie audycje cyklu Historia żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskie radio.pl Ukośnik Jedynka. Dorota Truszczak, do usłyszenia za tydzień po godzinie czternastej.